pani bracia chciałbym pokrótce powiedzieć ile cudów Bóg w moim życiu uczynił ale też chciałbym powiedzieć to ku zbudowaniu ale też ku przez prze, was jak zatwardziałe serce jak pycha ludzka zabić może od tego Boga odwieść tak nie odwiodła i chciałbym się tym podzielić, ku zbudowaniu, ale też i ku takiemu oszczerzeniu. Tutaj jak Robert opowiadał, tak mi się wydaje, że to Robert, tak, o, o, że, że pił, tak, że, że tam spał w pustostanach, tak Robert? Tak, ja, ja też, też bardzo dużo piłem, tak, bardzo dużo piłem, byłem alkoholikiem. Był rok 99 i, i po, półrocznym, po półrocznym ciągu picia, byłem tak wycieńczony, tak zmęczony tym wszystkim, że zawołałem do Boga, tak, kolana i mówię, Boże, jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, pomóż mi odejść z tego świata, albo mnie uwolni. Na drugi dzień wstaje wolno od picia. Nie piłem. To był pierwszy grudzień 99 roku. Pierwszy cud Boży. Wolny od alkoholu. Po wielu, wielu latach po próbach samobójczych, po, po tym wszystkim, co żona ze mną przeszła, która trwała we mnie, ze mną w tym moim nałogu, zawsze mówiłem, że żonę sobie ja wybrałem. Nie, to Bóg mi dał tak pokorną żonę, dał i tyle siły, żeby wytrzymała z takim człowiekiem jak ja. I powiem wam bracia, po tym uwolnieniu tak zapragnąłem Boga, ale gdzie go szukać? Gdzie jest Bóg? Wiecie, miałem przyjaciół wśród świadków wiechowych jeszcze z lat szkolnych, tam z lat 80., potem z lat 90. Wiedziałem, że Kościół katolicki to nie stoi. Wiecie, zaraz na drugi dzień poszedłem do nich, do świadków wiechowych poszedłem, bo ja wiedziałem, że oni chodzą z Biblią, oni czytają słowo Boże i tak zapragnąłem Boga i tak zostałem od razu świadkiem Jechowy. oświeciłem się studium, głosicielem, ale nie było tego czegoś, tak? Była ta tęsknota, nadal ta tęsknota. Przyszedł rok 2014, przyszły zwątpienia, zacząłem czytać Biblię Tysiąclecia, bo ten ich przekład no, troszeczkę tam nie pasował mi coś. Przyszedł styczeń, pierwszy styczeń 2015 roku, Nikt mi nie głosił Ewangelii, to był drugi, bud, drugi cud Boży, drugi cud, który Bóg w moim życiu uczynił. Wyrwał mnie z tej organizacji, pokazał mi, Przemek zobacz tu jest, napisane kartki same się otwierały na wersetach, na tym objawieniu Bożym, na zrozumieniu. Były kolana, dużo płaczu, bo ja myślałem, że jak jestem świadkiem, głoszę, nie piję, nie palę, dobrze się prowadzę. Nie wyzywam na nikogo w domu, jestem dobrym człowiekiem, myślę, że jestem zbawiony. Nie, Bóg mi pokazał, Ty nie jesteś zbawiony, ty idziesz do piekła. I 1 stycznia 2015 roku: kolana, płacz, ukorzenie, ukorzenie się przed Bogiem, wołanie do niego, panie, przebacz mi. I powiem Wam, wtedy to było to nowe zrodzenie. Taki spokój w moje serce wszedł. Powiem wam, że jak wyszłem na ulicę, to chciałem wszystkich przytulać, że ich kocham, bym krzyczał wręcz, Boże, ludzie, ja was wszystkich miłuję. Wiecie, moja żona przez te lata, jak byłem świadkiem, nigdy nie była na sali królestwa, nigdy się nie, nie dała namówić, a im namawiałem ciągle nie, mówiła, nie, ona tam nigdy nie pójdzie. Ale jak widziała moją zmianę po tym pierwszym styczniu, ona sama zapragnęła, ja też chcę tak być, ja też chcę taką być, jak ty teraz jesteś, ona widziała tą zmianę. Zaczęła jeździć ze mną do zboru, nawróciła się i w, i w 2015 roku razem wzięliśmy chrzest. I bracia, powiem Wam, trwało to gdzieś do 2020 roku. Takie błogosławieństwa od Boga. I chodziłem do zboru, do Kalisza i powiem Wam, fajnie było, bo był dojazd, pociągiem dojeżdżaliśmy, bo tam 35 km, to nie jest, nie jest na te czasy daleko, jak ktoś ma samochód, ale zmienili potem rozkład jazdy i nie, taki, nie było takiej możliwości. No to bracia mówią, my was będziemy wozić. Ja mówię, dobrze i nas wozili, ale przyszła, bo ja mówię, zmieńcie godzinę na inną, bo jest dojazd pociągiem, po co macie nas wozić? Nie, my was będziemy wozić, bo na 12 to za późno, no bo każdy ma jakieś inne plany, tak? I potem wdarła się pycha w moje serce. Jeżeli wy nie chcecie zmienić dla mnie godziny, to ja nie chcę, żebyście mnie wozili. Pycha. Bracia, pycha. To jest pierwsze, pierwszy krok do odejścia od Boga. Odejścia od zboru. I, I przez tą pychę zrezygnowałem. Nie jeździłem. Mówię, jak nie chcecie zmienić, to ja i też z wami nie będę jeździł. To był pierwszy krok do zguby. Nie jeździłem jakiś czas do zboru. Potem wiecie, co przyszło? Żal do Boga. Wiecie o co? Potracę wzrok. Na lewe oko widzę, mam ubytku 98%, na prawe 95% ubytku roku. Prawie, że nie widzę. I przyszedł żal do Boga. Boże, dlaczego ja? Dlaczego ja? Nie mam prawa jazdy, bym widział, bym miał. Nie mogę jeździć rowerem, a tak lubię, lubiałem, gdybym miał zdrowe oczy, bym jeździł. Boże, dlaczego ja? Kiedyś lubiłem ryby, poszedłbym na ryby, ale nie widzę spławnika. Dlaczego ja? Boże, na komputerze może bym coś zrobił, coś sobie może zagrał, gdzieś porozmawiał. Nie, bo nie widzę, dlaczego ja? I przyszedł ten żal do Boga. ten żal bracia do Boga, przyszła ta pustka, od teraz w lutym 4 latach nie pracuję, tak, bo mi tak oczy siadły, że już nie, nie, nie dałem rady pracować i przyszła pustka w życiu, tak, serce moje i moje życie wypełniał Pan Jezus, Chrystus, mój Pan, który tyle cudów w moim życiu uczynił, tak, odeszł od niego, odrzuciłem go, Boże, dlaczego ja? Zapomniałem, ile, ile dla mnie zrobił, że tam na krzyżu dwa tysiące lat temu przelał za mój grzech krew, że oczyścił mnie z tego mojego grzechu, że wyprowadził mnie z alkoholizmu, wyprowadził mnie z sekty. Tyle rzeczy, tyle cudów widocznych dla mnie, dla rodziny, dla innych, ale pycha, żal i bracia, sięgnąłem po alkohol pustkę w moim sercu. Ten żal zastąpiłem to i zastąpiłem alkoholem. Upiłem się raz, jednorazowo. Przerwa, przeproszanie Boga, przerwa. Potem z drugi raz. To już był ciąg parudniowy. Tak? Znowu kolana, łzy. Trzeci raz. Trafiłem do szpitala na detoks dziesięciodniowy, ale okazało się, że po 10 dniach mnie nie wypuszczają. Byłem osiem tygodni, silna depresja. Wychodzę, wychodzę z tego szpitala po 8 tygodniach, nie biorę tabletek. Bóg mnie uzdrowi, nie biorę, nie chcę. Po jakimś czasie znowu sięgam po alkohol. Znowu jest ciąg tygodniowy. Znowu sięgam po alkohol. I po raz kolejny kolana po tym, wiecie, że kac fizyczny to, to jest zero, kac moralny. Wiecie, co to jest kac moralny? Z żal. Pozbawiłem siebie zboru, ale pozbawiłem też mojej żony, która tak lubiała jeździć do zboru. Pozbawiłem jej, tej bliskości z Bogiem i, i za to pokutuję bracia. To, to jest straszne. A że tu dzisiaj jestem, to, to dzięki łasce Bożej, że znowu nie piję, dzięki modlitwom braci, którzy się modlili za mnie. I bracia kochani, ja też właśnie proszę, żebyście się o to modlili, żeby Bóg mi dał siłę wytrwać w Jego łasce, w Jego miłości, żeby mógł więcej nie upadać. Zabierzcie i poproście Wasze zbory, żeby się o to modlili. Mam na imię przemek. I chciałbym, żebyście się tu pomodlili i żeby dał mi Bóg siłę wytrwać i żeby mnie zapominał o tym, co On dla mnie uczynił. Bo to jest tyle cudów, bracia, a ja to przepaściłem wszystko. To tyle chciałem Wam powiedzieć. Że... Chciałem tak. Tak. Tak, ja się wybieram tam wyjaśnić z braćmi też, tak, bo oni skreślili mnie z członkostwa zboru, mnie i moją żonę, nie? bo jak ktoś nie chodzi prawie dwa lata, no to, to wiadomo, tak? bo byłem członkiem. Jestem gotów wrócić, ja zajadę do domu, będę rozmawiał. Pierwszy z bratem, gdzie, gdzie u niego w domu ten zbór jest, a potem z całym zborem, jeżeli on się, on wyrazi zgodę, żebym przyjechał do jego domu, bo to nie jest y, publiczna kaplica, że można wejść sobie z ulicy, tylko to jest dom prywatny. Tak? Dopiero muszę z bratem porozmawiać, czy mogę? z tym właścicielem tego domu, a potem, potem przed zborem, tak? Przeprosić zbór, ukorzyć się, bo to, bo to jest podstawa, tak? Jeżeli twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw dar i idź. I, i ja to znam i, i wiem, że taka kolejność musi być, bracia. Ja tutaj, tutaj chciałbym też z tego miejsca, chciałbym tutaj przeprosić Przemka, Waldka, Tomka, innych braci, gdzie dzwonili do mnie. Ja mówię, tak bracie, wszystko okej. Okay. Nie, nie było wszystko okej. Okay. Nie było wszystko okej. Okay. Kłamałem. Zobaczcie, pycha, pijaństwo, kłamstwo, to się wszystko zaczyna od pychy I pretensje, i pretensje do Boga. I to jest złe, bracia, to jest złe. Jeżeli, pamiętajcie, Pan Jezus powołał Kościół dla nas, dla Jego chwały, żebyśmy się wzajemnie budowali, miłowali, samemu się nie ostoisz. Jeżeli ktoś myśli, że sam się ostoi, że jest mądry, że jest pyszny, bo on sam, on sam z Bogiem i to... wystarczy. nie. Jeżeli odchodzisz do, od zboru, tak jak ja od, od, to odeszłem, to, to nic dobrego nie wróży. To idziesz na dno, tak jak ja poszedłem. Ale Bóg przebacza. Ja myślę, że Bóg miłosierny podniesie mnie i żebym prawdziwie wolny był i o, o to modlitwy bym prosił do, o was. Przez to o, proszę was, bracia. Jeździłem na posty już od kilku lat, no teraz mnie parę razy nie było, no bo wiadomo, jak ktoś pije, ma inne myślenia i, i jeszcze pretensje do Boga, no to już Bóg mu jest niepotrzebny, ale bez Boga nie ma życia, bracia. To nie jest życie, to jest wegetacja. To jest wegetacja. Dziękuję. Czuję się, bracia, takim, no nie ojcem wiary Przemka, ale, ale kiedy on wtedy przechodził na tą drogę do, do Boga z, z, od świadków, to znalazł mnie i, i nie policzę tych godzin. I rozmawialiśmy. To były piękne, piękne rozmowy i kiedy usłyszałem o tym, do czego wrócił Przemek, to bardzo mnie zasmuciło i i bardzo mnie bolało. Wiecie, ja się w taki grzech aż boję spojrzeć. Wiecie, To jest taka przepaść, taki grzech, takie zgorszenie, jakie przynosi taka... Takie odstępstwo, taka zdrada Boga. A mnie jest tak potworne, że ja się boję spojrzeć w tą przepaść. I, i, gdy, i gdy słyszałem, że znowu, później już dobrze i znowu. I tak, kiedy... Dowiedziałem się już tutaj po przyjeździe, że brat Przemek chce prosić o modlitwę. Naprawdę myślałem tak z całego serca, Boże, daj jakąś radę, żeby... Jak go zabezpieczyć? No przecież nie pojadę z nimi, nikt z nas nie pojedzie i gdyby Cię chciał sięgnąć po kieliszek, to nie wytrącę mu. Wiecie, i powiem tak, to, co mi Bóg w serce położył, kiedy się modlił przede wszystkim o to, tak, te, tak, takie pytanie miałem, Boże to jak mam się modlić? Jak się mamy modlić? To za zabierz mu to, no przecież go już uwolniłeś, przecież już był wolny. Daj mu, daj mu siły, no tak. Zabierz mu alkohol gdzieś koło odstaw od izolu i postaw bramę. Nie, tak, tak nie będzie. Więc i tak w duszy usłyszałem, móc się o to, żebym go wychował. Bo jest napisane, że kogo Bóg miłuje, to smaga go. I chcę się o to modlić. Chcę powiedzieć go Bogu i powiedzieć: Boże, ty go wychowaj. Zajmij się nim i wychowaj go. Smagnij go. Jeśli będzie miał taki zamiar, zmagnij go przedtem. Tak go wychowaj, żeby... Tak go wychowaj, żeby raczej wolał odciąć sobie rękę, niż sięgnąć po kieliszek. W Bogu nadzieja, że go wychowa. Że go skarci jak syna, jak ojciec syna. Wiecie, bo to jest potworny grzech. Kiedy zgrzeszysz nawet potwornym grzechem takim jednym z najbardziej obrzydliwych grzechów to możesz się jakoś później potem jeszcze szybko oczyścić, pozbierać, cisza. Natomiast kiedy on sięgnie po kieliszek, to to trwa. On nie może z tego wyjść, to to trwa, wszyscy to widzą, to nabrzmiewa, trwa, siewa, niszczy, straszny, straszne. wszystko byśmy zrobili i wierzę, że każdy z nas, ale ja bym wszystko zrobił, żeby zatrzymać go w tym na przyszłość. I tak w tym widzę faktycznie, że jeśli, jeśli Bóg zechce go wychowywać, chciałbym tak modlić się o to, ja będę, módlcie się... Jak, jak wam Bóg kładzie na serce, ale tak z serca zawołajmy, zawołajmy do Boga.